Ja, Paweł Zewsi, zwracam się do Was, obraci podcasterska, do wszystkich słuchaczy, słuchaczo-glądaczy, oglądaczy, posłuchaczy jak i do każdego Ciebie z osobna, że kończę z tym. Muszę usunąć trzy piosenki z mojego odtwarzacza MP3, gdyż do działania potrzebuje on 16 megabajtów wolnego miejsca. Ponadto... Wyznaję swoje winy i przychodzę do Ciebie bez kruchy, gdyż większość Ciebie, domyślę Was, nie obchodzi tyle, co ta rozgnieciona mucha na oknie. Przychodzę i przyznaję się. Moje dotychczasowe odcinki były do niczego, więc ja, Paweł Zewsi, postaram się podnieść poziom mojego podcastu, tak, aby wsiok był chociaż do dupy. Tak, tak mi dopomóż w mikrofonie, w mikrofonie za 14,90 typu patyczek. To co usłyszałeś właśnie przed chwilą, to był uroczysty manifest z okazji... siódmego odcinka! Yippee! A to dlatego, że to nie jest żaden jubileusz. Jak się patrzeć po datach od mojego debiutu, to, to też nic zupełnie nie znaczy. W ogóle kiedy zacząłem nagrywać, którego? Został opublikowany pierwszy odcinek, sprawdzę. wsiokblogspot.com Tak, tak, tak, tak, tak. tak. 9.08, a dzisiaj jest 26 sierpień No, no, czyli też nic, żadna okrągła data nic szczególnego zupełnie a ja postanowiłem nagrać jakiś taki bardziej szczególny odcinek bo mam do wszelkich takich dat, uroczystości związanych z datami, jubileuszami rocznicami stosunek analny że tak powiem Pomyśl sam, co oznacza, że na przykład chodzę od roku do tego samego kierowcy do tego samego autobusu, bo ten kierowca mi się podoba, na przykład, nie? Ma fajne włosy w nosie, no co to znaczy? no Słońce okrążyło Ziemię no i tyle, ja. Żeś teraz popisał. <śmiech> Ziemia okrążyła słońce. Tak, tak. Więźnia jest zacofana. Wybacz. Się tak zdarza. A, jak się nie myśli. Przy nagrywaniu. A dzisiaj właśnie miałem pierwszy raz myśleć, nagrywając cokolwiek. Nawet sobie zrobiłem a, listę. Zobaczymy, czy uda mi się ją zrealizować taki mini scenariusz, wypisałem 7 punktów, o których mam mówić zrealizowałem już jeden w planach było, żeby w pierwszych 3 minutach zrealizować dwa punkty a już jest, no, już po czasie tym przewidzianym a ja nawet nie, nie dotarłem do drugiego punktu no, drugim punktem, to może przejdę do niego od razu Drugim punktem jest to, co zamierzam zmienić w swoim podcaście po tym manifestie, nie? Bo ma się podnieść z poziomu do niczego na poziom do dupy. Tak więc... Skup się teraz. Skup się. Tak. Skupiłeś się? Dobra. To mam zamiar znaczy no, już, już od dawna to planuję już molestuję wszystkich moich znajomych co, co na czymkolwiek grają żeby mi zrobili podkład podkładzik żeby, żeby nie musiał korzystać z jamendo, z ramendo i różnych tam takich tych dziwnych rzeczy, żeby nie musiał łamać praw autorskich żeby a, nie żebym się tym przejmował jakoś no, ale chciałem, żeby się tak mój podcast odróżniał, żeby miał swój własny podkład. No, ale mm, uzdolnieni artystycznie, muzycznie uzdolnieni moi znajomi e, systematycznie mnie odlewają... O, olewają, nie odlewają. Odlany zostałem z... Z czego ja mogę zostać odlany? Z brązu? Z brązu się odlewa pomniki. A ja tam żaden pomnik nie jestem. No, jak już to chyba... Pomnik głupoty, pomnik tego, jak nie nagrywać podcastu. Mniejsza. Mhm. No. W... Olewają mnie wszyscy ci moi uzdolnieni muzycznie znajomi. Czy, czy to są. Czy to ktoś niższy czy wyższy, z mniejszymi czy z większymi piersiami. No nie mogę się doprosić, żeby e, nagrali cokolwiek. A mi chodzi o tak, jakby tym kolenie jakieś głupie. No, trzeba będzie się wbić do kogoś i mu kazać na siłę, bo inaczej będzie musiał słuchać tego, co mówię, przez... nie wiem, przez ile. Trzeba wymyślić tutaj jakiś taki czas, który byłby dostatecznie dużą torturą, żeby nagrał, ale żeby jednocześnie nie spaczył sobie gustów no bo jak to będzie ten podkładzik na tym poziomie co ja mówię no to no to podkład leży cały podcast leży przecież no, główną atrakcją w podcaście jest podkład muzyczny i jingle, bo właśnie jingle też zamierzam zrobić jakoś do tego nie mogę zabrać. Mam parę pomysłów na dżingielki, na jakiegoś promosa. To znaczy, no, promosa pewno będę sam puszczał jako jednego z dżingli, bo nikt nie będzie chciał puścić w trosce o swoich słuchaczy. No, przynajmniej, jeżeli nie, nie podniosę tego poziomu swojego podcastu. Ale, ale podniosę. Wszystko się zrobi, bo to, to co było do tej pory, te pierwsze sześć odcinków, to były takie moje eksperymenty. E, sprawdzałem mnie, jak, jak się tam wrzuca na tym... Yy... A... No do internetu, nie na, na serwer, nie? Na tym, na... Ja korzystam z archiwę ORG. E, nie, no i, i jak się tam to wszystko zamieszcza, jak RSS działa już sprawdziłem teraz jestem w zasadzie zadowolony trochę mi słabo idzie obróbka dźwięków Audacity nie chce mi się usiąść przy tym programie i go rozgryźć na porządnie ale no, wszystko z czasem przyjdzie jak będziesz słuchał tego podcastu albo słuchała chociaż nie większość tych słucha większość słuchaczy to, to kobiety mężczyźni! Właśnie nie, właśnie kobiety nie. No, w każdym razie nie wiem, czy mężczyźni, ale nie kobiety. Jest jakaś jeszcze możliwość? Ciężko. A, a! A, to! Ej, yy, tam! Dobre jest. Dobra, tak oto robiłem drugi punkt w czasie trzy razy dłuższym niż zamierzałem. Jeszcze tylko raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. sześć punktów, bo jest osiem. Tylko, że jeden nieponumerowany się rąbłą w liczeniu. No widzicie? Widzisz! W liczbie pojedynczej mam mówić. Moje postanowienie z... z, z jakichś dawnych tam czasów sprzed dwóch tygodni pewno. <gry> Dzisiejszy odcinek miał być odcinkiem z gościem, e, z bardzo ciekawym gościem, a raczej no, gościem płci żeńskiej. Gościuwą się powinno mówić. Jest takie słowo jak gościuwa? Nie wiem, nie mam pojęcia. Ale a, sami to. Będę mówić gościuwa. Ale gościuwa się. Też mnie unika, ja się tam w sumie nie dziwię, nie, że mnie tak wszyscy unikają. Dzisiaj też miałem być w mieście z kolegami, sobie gdzieś tam pożulić pod monopolowym. Ale też mnie olali, wszyscy mnie olewają, kurde, właśnie coś zepsułem. Co to było? Jakiś klips. Było w, było w pudełku ze słuchawkami, które mnie gniotą tak w ogóle. Mam zepsutę ucho chyba, bo ja wszystkie słuchawki gniotą. No i to taki jakiś klips, ale jakiś taki dziwny, bo nie mogę go rozgryźć. Do czego to by służyło? Tu jest jakiś taki... Taki jakiś przylepiec, żeby to przylepić gdzieś, ale do czego to nie mam pojęcia. Aha! Eee, to nie ja chyba to rozgryzłem. To się trzeba przylepić do ściany się to rozłożyć i jest taki wieszaczek na te słuchawki. Eee, ty, to jest dobre. Bo właśnie go sobie zniszczyłem. Mm. No to, gościowo, jeżeli tego słuchasz, to niech teraz ci będzie żal. Miej wyrzuty su sumienia i nagrywaj ze mną. No, jak najszybciej, jak najczęściej, jak najwięcej i jak najgłupiej. No, specjalnie sobie Skype'a ściągnąłem, żeby nagrywać z gośćmi specjalnie sobie Skype rekordera ściągałem no i co no i nie, nie, nie ma płakać będę zwłaszcza, się z, że się zbliżają już wakacje nie zbliża się ko koniec wakacji nie? już już się zbliżył się. Zbliżył się już dawno koniec wakacji. Teraz to już są ostatnie dni wakacji. I za chwilę będzie można iść do szkoły. Hurra! A się w sumie cieszę. Fajnie się chodzi do szkoły. Można, co tam można? Moja szkoła jest o tyle wyjątkowa, że tam się pozwalają uczyć. No więc, y, można się uczyć, ale no, nie każdy to lubi, można, co tam jeszcze można, yy, można dojeżdżać pociągiem, bo już nie będę dojeżdżał autobusem, już się przeprowadziłem w inne miejsce, będę dojeżdżał pociągiem, a ja tak lubię pociągi i fajnie i się cieszę i będę teraz śpiewał chyba specjalnie z tej okazji, nie z trochę innej okazji. Będę śpiewał, ale to, to za chwilę. Za jakieś 3 minuty i 15 sekund. Może. Nie wiem. Strzelam tak teraz. To mi wyjdzie z 7 minut, jak będę tak ględził. Ja, psasa. Dobra. Eee. Te dziwne odgłosy, które wydaje, to one są zamierzone, nie? Takie te. Takie. takie kwiki! I.. i.. I takie różne, nie? Bo nie mam tych dżingli. O jingle się rozchodzi. Nie chcę mi się ich robić. To muszę. Je jakoś tak dziwnie robić. Kurde. Przejdę do następnego punktu może następny punkt to, to, aha, to właśnie piosenka bo miałem puścić czy, bo, bo nagrałem piosenkę dla e, tym razem nie powiem dla kogo ta osoba, dla której to jest będzie wiedzieć, że to dla niej e, no i i zamierzam częściej też w przyszłych odcinkach śpiewać karaoke. Takie nagrywane moje metodą, nie wiem jaką metodą, jakąś syfiatą metodą, o pociąg przejechał, mam nadzieję, że nie było słychać, a nie, zamknięte okno, dobra. Mm. No i, i tak, mm, to piosenka teraz, ale tutaj przystopuję, bo ja to potem utnę. Albo nie, bo zrobię taką ciszę i będę wiedział co, co, co przyciąć i jak to zrobić. Ta dobra, piosenka. Tak, śpiewa ryba. Widziałem o A tak śpiewa radę. Widziałem ocień. A jeśli chodzi o mnie, to wolelibyście, żebym mówił. Widocznie Lubię Kiedy Pada Wo Gada, Zabiorę Cię właśnie tam, Gdzie podcastu Słodki Smak. Zabiorę Cię właśnie tam, gdzie skwara dla nas nagrywa Zabiorę cię właśnie tam Gdzie wolniej płynie czas Zabiorę cię właśnie tam Gdzie szczęściu nic nie grozi Dość mam już pustych dni i rss których nie było Między nami jest coś Nie zaprzeczaj mi To mikrofon Tyle mogę Ci dać Solą życia jest podcast Boisz się wielkich słów To nie styl. Zabiorę Cię właśnie tam, Gdzie jutra słodki smak. Zabiorę Cię właśnie tam, Gdzie ktoś specjalnie dla nas nagrywa. Zabiorę Cię właśnie tam, Gdzie wolniej nie płynie czas. Zabiorę Cię właśnie tam, Gdzie szczęściu nic nie grozi. Czekam na jeden gest, Wiara jest moją siłą, Jestem pewien, że wciąż Potrzebujesz mnie. Dzień przemija za dnie. Znów nam siebie ubyło, Życie zbyt krótko trwa, Więc nagrywaj już. Piosenka specjalnie dla Ciebie, dla tej jednej, wyjątkowej osoby płci ja mówię, pięknej, bo to niewątpliwie jest kobieta, tak specjalnie dla niej, dla Ciebie. Dość mam już pustych dni I świąt, których nie było Między nami jest coś Nie zaprzeczaj mi Tyle mogę Ci dać Solą życia jest podcast Miłość ponoć też Boisz się wielkich słów, to nie wstyd. Zabiorę Cię właśnie tam, Gdzie jutra słodki smak. Zabiorę Cię właśnie tam, Gdzie słońce dla nas wschodzi. Zabiorę Cię właśnie tam Gdzie wolniej płynie czas Zabiorę Cię właśnie tam Gdzie szczęściu nic nie grozi Haha ha, i po piosence piosenka minęła nie pamiętam o czym to piosenka, jaka to piosenka, bo ja ją nagrałem... No, z tydzień temu ją nagrałem. Migniecie mnie tu w ucho. Słuchaszko migniecie. Dobra. Wiem, że jestem utalentowany muzycznie. Wiem, że jestem utalentowany podcastersko obrobniczo i, i w ogóle jestem jestem super talent A no, o jako że dzisiejszy odcinek jest jako pierwszy nagrywany z scenariuszem no to przejdę do piątego czyli do szóstego punktu bo numeracja jest zromnięta z tego miejsca jak co, co ja tutaj kurde jak ja brzydko piszę jak ja ba zgrzesam, teraz nie mogę tego odczytać. To co, co to jest? 15 powodów dlaczego zielone drzwi są najlepsze. Jeszcze raz. 15 powodów dlaczego zielone drzwi są najlepsze. Skąd ja to mam wiedzieć? Kurde! Kiedy ja to pisałem ten scenariusz? Wczoraj. To znaczy dzisiaj, bo tak, tak, wczoraj po północy, zaraz czyli to jest dzisiaj. A, nieważne. Yy, ale, ale, punkt jest: 15 powodów, dlaczego zielone drzwi są najlepsze. Ja wtedy przeźwy byłem, przepraszam. To znaczy, no. Tak mi się zdaje. No to, to może wyjaśnię, o co mi tutaj mogło chodzić, bo, bo. Nie, niezbyt wiem w zasadzie. Ale ja mam ja mam w pokoju zielone drzwi. Tak jakoś same wyszły. Hmm. To długa historia. Nie chcę mi się jej opowiadać, dlaczego są zielone drzwi. No mama tak chciała. Koniec historii. E, no i... Mm, no i są zielone, a takie ładne drewniane były. No i dlaczego one są najlepsze? Takie zielone. Eee puśćmy wodę fantazji 15 powodów jak wraca człowiek tak o trzeciej, czwartej nad ranem niezbyt wie co się wokół niego dzieje, taki no świat trochę wiruje właśnie co zwrócił to co zjadł 3 godziny temu no i tak wchodzi do tego domu. Chce się dostać jakoś do łóżka swojego. Żeby przykimać. Żeby wytrzeźwieć. I już las po tych schodach na piętro. Tak się rozgląda. Patrzcie, lewa. A nie, to prawa. No to... Patrzy się. No rozgląda się. I widzi jakiś taki ciemniejszy kształt, nie? Bo... Bo ściany są jasne. Udało mu się znaleźć włącznik, światła. Także jasno jest. Jakiś taki ciemniejszy kształt gdzieś tam na końcu korytarza I myśli, co ten ciemniejszy kształt może oznaczać Czarna dziura Kurde, może Ale zaraz To jest prostokątne jakieś takie Kurde, ja miałem zielone drzwi kiedyś chyba Kiedy to było? A. Korej. Może nie zmieniły koloru. Dzięki temu można trafić do swojego łóżka po pijaku. Bo się ma zielone drzwi i, i, i się wejdzie w nie. Nie obija się tak za, za bardzo o ściany. No, no, to zależy od ilości wypitego alkoholu. Ale, ale nie ma tragicznie i jest fajnie. Dzięki temu, że nie ma tragicznie, jest fajnie. Logiczne wszystko, nie? A Już... o, wow! Ale już długo nagrywam. Jeszcze 14 powodów trzeba wymyślić. Nie chcę mi się walić to. Jakiś głupi punkt. A czego ja to chciałem? W nie wiem, mo może wrócę do tego w innym odcinku. Eee, a tutaj jeszcze dwa punkty, z czego jeden dość długi do przerobienia. Dość długi i dość ważny. Eee, mam taki pomysł na taki projekt mój wsiokowy, mój wiejski projekt podcastowy żeby umieścić taki stały element e, każdego odcinka każdego to znaczy się będzie pojawiał tak co trzecim może w co piątym odcinku może wtedy kiedy mi się będzie chciało może w ogóle mi się nie będzie chciało to się w ogóle nie będzie pojawiał Aaaa. Zobaczymy jak to wyjdzie. Nic nie obiecuję. Nauczony do własnym doświadczeniem o moim zapale wspumianym. No a ten projekt to jest właśnie taki kącik kulturalny. Jak się mówi? Kulturalny, tak? Dobrze? A nie wiem, trudne słowo. Do wymówienia. Trudne. Zapisane już łatwiejsze też bym nie mówią, chyba... A... a no i, i w tym właśnie kąciku kulturalnym... Dobrze, ja to wymawiam, bo coś tak dziwnie to brzmi. E, no to mam zamiar mówić o ważnych takich rzeczach związanych z kulturą. A to jakieś dożynki będą, a, a to sobie stanę jak będę wracał ze szkoły. Albo, albo jakiegoś gościa, co gra na gitarze w przejściu podziemnym pod drogą. Czy przejazdem kolejowym. No nie no, no to jest kultura, nie? A dzisiaj to akurat y, o reklamach. To teraz jakiegoś dżingla trzeba zaimprowizować, bo no, na pewno tego nie zrobię tych dżingli w tym tygodniu, a chcę odcinek umieścić jeszcze dzisiaj. Albo jutro. Ale dzisiaj chyba jeszcze. No to cicho teraz będę improwizował Jingle. Nie mam pomysłu zupełnie. I co by zaimprowizować? Jakby się w ogóle ten mój kącik nazywał? Najpierw nazwę trzeba wymyśleć. O, tego chyba jeszcze nie było, nie? Żeby, żeby należało wymyślać nazwę w czasie nagrywania. Dla, o, dla odcinka. Nie dla. O, nie dla odcinka. Tylko dla. E, kącika w odcinku. Koncika kulturalnego. Jakby to nazwać? Mm. Wiejska Izba Kultury. O! To jest super. Super nazwa. To jakoś trzeba zaśpiewać teraz. E, jakieś te bębenki, których pewnie nie będzie słychać, bo nagrywam na takim mikrofonie co go mam. O! Co go.. Sorry, backman. Co go mam e, tego mikrofona zaraz przy ustach? Do no, słuchawek doczepiony. Ale dobra, jakaś perkusja. E, perkusja za pomocą e, dwóch długopisów i biurka. KULTURY! Dobre! Jest! Wow! Ale wyszło w tym w Audacity Taki taki fajny pasek taki cały na niebiesku Pierwszy raz mi się tak udało Przez tak długi czas To znaczy że chyba, że nie będzie nic zupełnie słychać Ale przejdźmy do naszego Do mojego Tutaj nic nie robisz. Przejdźmy do mojego odcinka kulturalnego o nazwie, jak ja to wymyśliłem przed chwilą? Miejska Izba Kultury. Dzisiejszym oto tematem w Wiejskiej Izbie Kultury będzie nowa kampania reklamowa. Eee... Czego to jest kampania reklamowa? 36 i 6. A co to jest? Bo ja, ja z tego nie korzystam, także się nie interesuję tym. 36 i 6 to jest playa? Nie wiem. Nie wiem, czy to jest 136 i ale wiem w każdym razie, bo widziałem kilka razy w telewizji reklamy. Genialna kampania reklamowa. Od razu to przyznaję. Zdradzę swój stosunek od razu na początku tego kącika, do niej. Swój stosunek do tej kampanii reklamowej. E, a to oto jest, ta to kampania reklamowa nazywa się TURBO DYNOMEN! Lepiej będzie jak to jakoś tak... utnę Ściągnę sobie reklamę, wytnę i wstaj zamiast tego, albo obok tego. O, będzie takie porównanie. I co jest lepsze? Czy to profesjonalne w, tych re w tej reklamie, czy, czy to u mnie? To moje, turbo moment. A chodzi tu o to, yy, że no, na pewno widzieliście tę reklamę. Na, na plakacie jakimś czy, czy to w internecie plakaty są, plakaty nie widziałem ale w internecie dużo jest tego w telewizji też no bohaterem e, tych spotów reklamowych w ogóle tej, tej, tej kampanii reklamowej jest e, Turbo Dymomen jak sama nazwa wskazuje i w rolę tego bohatera, który jest o 50%... Jak... co jest o 50%? Mądrzejszy na pewno, silniejszy i szybszy? Nie wiem, nie pamiętam. A, się przygotowałem. A, nieważne. Ucho mnie gniecie. To jest ważne, że mnie ucho gniecie. To znaczy sławka, mnie gniecie w ucho. w rolę tego Turbo Dymomena wcielił się białoruski aktor jakiś którego i tak nikt nie zna więc nie będę się męczył z wymaganiem jego nazwiska no i eee, ogólny eee, bo, co ogólne? jaki ogólny no ogólny pomysł taki tej... Za dużo razy mówię ogólny, nie? Tak mi się wydaje. No ale... Yy, yy, ogólnym takim... Kurde, no... Znowu ogólny. Ale nie, nie ma tutaj żadnego innego słówka. Jak sobie radzicie ludzie, jak nagrywacie z tym... Yy, jakieś takie... Coś... Nieprzygotowane w ogóle. W ogóle! Aaa! znowu w ogóle. Szału dostanę. Eee. Głównym eee, konceptem tej kampanii reklamowej jest to, że bohater, super bohater, który jest o 50% wszystko, jest o 50%, Zastydza napotkane osoby, napotkane no, no no wszystko zawstydza. Jak... Jak leci, wszystko zawstydza. No i, i... Jest fajnie, nie? Że tak zawstydza. Zawstydził, z tego co ja wiem, zawstydził kurę. Zawstydził... E, zawstydził... Basie zastydził, bo spojrzał na 15 piętro. To jest coś. Basia tylko na 10 spojrzała. W ogóle jest super. Ten super bohater. To jest bohater, który nie występował w żadnych komiksach. Jest taki, on, to jest taki... Bo, cicha woda. Niby... nie się tak... Nie zależy mu na rozgłosie, ale, ale zawstydza innych. Człowiek z pasją. Ubrany genialnie. Przejdę teraz może do po omówieniu fabuły. Przejdę do analizowania treści. Jak w celuloidzie, nie? To tak tak było, nie? W celuloidzie. No, tylko że... Jak mnie tam konkurować z okszą i Cortezem? W ogóle coś oni tak nie, nie nagrywają. Kiedy ostatnio nagrali? W lutym chyba. Za dawno w każdym razie. Też słowa, którego nauży, nadużywam bardzo. W każdym razie i w ogóle. Dwa słowa, których muszę się nauczyć wystrzegać. Tu, tu, to tu. tu. Ba, ra, ra. Tak więc, strój tego Turbo Dymomena nagrywa się już o wow, pół godziny, będzie 40 minut odcinka. E, strój Turbo Dymomena jest, składa się, kurde no, nie ma tu żadnego jego zdjęcia, żeby nie mógł po sobie reklamy kawałek, żeby zobaczył. No, no, jakiś O, dobra. Strój jego składa się z obcisłych. O. Co to jest? To są jakieś kalesony? Getry? Nie wiem. Jakaś taka kurtka? Na oko... Dałbym jej 30 lat, ale... Nie najgorzej zachowana. Ucho mnie gniecie! Nie da radę tak nagrywać. Wow. Muszę się pospieszyć, bo nie zaraz odpadnie. Ucho nie odpadnie. Aby się żgnieć w ogóle. Mieć taką dziurę z nasłucha. kurde no. Miałem nagrywać, ale chyba to sobie podaruję. Pierwszy odcinek Wiejskiej Izby Kultury będzie do niczego. Albo w ogóle go nie będzie. Myślę teraz nad tym tego nie wyciąć ostatnich 15 minut. Albo w ogóle zacząć... No i znowu nadużywam tego słowa. Tego wieżykiego. Nie powiem go drugi raz. Nie straciłem wątek też. Nie! Nie da się tak nagrywać ja nie umiem improwizować. Jestem bez talencie. A najbardziej to mnie wkurza to, że... Słuchajcie jak oddycham, jak, jak wciągam powietrze tak... Tak odczywie tak... Strasznie wkminiające. To wina mikrofonu. Ja cichutko oddycham. Ja tak nie dyszę, naprawdę. Poczynam jakaś jakoś nosem cicho tak oddychać tak, tak, to mi braknie powietrza do, do ciągłego mówienia. Nie, nie. Nadchodzi bohater, który nie ma sobie równych. 50% silniejszy, 50% szybszy, 50% mądrzejszy. Nadchodzi... Kurwoty Wstyd byłoby przegapić. No to zakończę tak, że kampania reklamowa jest super, genialna, gratuluję grupie y, Team One, się chyba to nazywa, tak? Ta, ta agencja reklamowa, która zrobiła tego tego tam, no Turbo Dymomena, wymyśliła go i zrobiła y, tam brali udział kaskaderzy w ogóle w tym tylu kręcenia tych spotów reklamowych wyczytałem sobie taki mądry nie jestem, żeby to wydedukować wyczytałem sobie, że zdjęcia do tego trwały dwa dni w czasie, których nakręcono trzy spoty reklamowe hura jak się wyrobili fajnie zwłaszcza, że spoty trwają po 15 sekund Fajna taka krótka reklama. Nie ma nic gorszego niż długa reklama w telewizji. No no, no ja wiem, że, że reklamy są tak e, celowane do konkretnego odbiorcy, że no... żaden producent farby do włosów się nie stara mnie nie przekonać, że Pantin czy, czy, czy jak to tam, co się tam nazywa... E, jest, żebym to kupił i użył, nie? Że, to nieznajomy profil psychologiczny celowana Reklama No ale, ale głupie są takie reklamy. Ja lubię takie reklamy jakieś inne. Takie co co.. Przełamują jakieś tabu, wyśmiewają się z czegoś. E, takie reklamy. E, no które mają. E, dystans do siebie, a w zasadzie no, dystans do, do, do produktu który reklamują, nie? Tak jakby się naśmiewają z tego produktu. Tak jest właśnie Turwody Moment. Co to za bohater, nie? To, to w zasadzie można by trochę to przerobić i by wyszła antyreklama tej oferty 50% więcej do ładowania, bo to chyba o to chodzi. Nie wiem. Nie przygotowałem się. Zrezygnuję sobie z ostatniego y, punktu programu dzisiejszego Wsioka, którego jeszcze nie wiadomo jak nazwę, nie wiem. Muszę wymyślić jakieś mądre słowo. No tak dla równowagi, nie? Głupia treść i mądry tytuł. A jeszcze jakiś opis strzelę. strzele. Wow! Jakieś dużo łacińskich słówek typu... Nie będę mówił ci jakiego typu, bo potem będę musiał pikać, a, a pikać nie umiem jeszcze, wypikać tego programiku Audacity. A mniejsza z tym wszystkim. Pieprzyć to. Pieprzyć to wszystko. O, ucho mnie boli! Ostatnim punktem programu miał być topór, tyle powiem. Ale no, niech ma świadomość, jeżeli tego słucha, że został olany w siódmym odcinku, a jest tak fajnie akurat tutaj figuruje jako y, siódmy punkt. Siódmy odcinek, siódmy punkt, ale w to on jest ósmym punktem, bo została pominięta piosenka, którą wrzuciłem tam kiedyś, tam między czwartym a piątym punktem, czyli piąty punkt jednocześnie się przesunął na szósty, szósty na siódmy, a siódmy, czyli topór, na ósmy, czyli powiem o nim w ósmym odcinku, jak mi się będzie chciało. A nie, nie będę o Tobie nic mówił, topórze. Toporze, topurze. nie wiem, nie wiem. Jak nie będę mieć nic ciekawszego do opowiadania, jak nie zrobię wywiadu z, z rozjechanym kretem To powiem o tobie Nic, ładna pogoda Trawa już wyschła, tu można iść kosić Ja kończę nagrywanie A ty się trzym za cokolwiek tam chcesz, strasznie długi odcinek, nie nam takie długie odcinki ja to ob ja obiecuję, nie, że to, to tak, taka wpadka moja dzisiejsza była, przepraszam za wszystko wybacz mi wybacz cześć i czyń dobro jak mój skwala, i to mafia i kto tam jeszcze i dużo osób tak mówi w podcastach, to ja kończę idę jakoś trawę Naprawdę no problem, już tutaj nie ma. Tylko nie mogę znaleźć przycisku, gdzie się zatrzymuje nagrywanie, bo... Mam otwarte tutaj 50 okienek i... O, trafiłem. To koniec, cześć.